Pod namiotem słowa. Janusz Stanisław Pasierb. Przypowieść o Ojcu Kiedy się starasz zapomnieć, pamięta. Kiedy nie możesz zasnąć, czeka, aż się obudzisz. Kiedy nie myślisz wracać, wygląda ciebie. Kiedy nie widzisz wyjścia, każe otwierać wrota. Kiedy umierasz z głodu, poleca nakrywać stoły. Kiedy się kulisz w łachmanie, wybiera dla ciebie szatę. Gdy mówisz wstanę i pójdę, rusza naprzeciw. Gdy trzesz oczy jak suche kamienie, płacze nad tobą. Kiedy nie śmiesz wyciągnąć ręki, oplatają cię jego ramiona. Gdy twój brat wypomni, żeś odszedł, odpowie, że właśnie wróciłeś. Która jest dłuższa droga? Odejścia czy droga powrotu? Nie potrafię uciec nigdy tak daleko, żebym nie mógł wrócić. Dokąd od ciebie uciekam, tam jesteś. Czekasz. Znamy przypowieść o Synu Marnotrawnym. Czytając przypowieść o Ojcu w Białym Stoku, niekiedy zwanym miastem miłosierdzia. Przypominam sobie sytuację, gdy po raz pierwszy spostrzegłem na drewnianej ścianie domu kaplicy przy ulicy Poleskiej tablice z wyrytymi słowami, które mną wstrząsnęły. Ewangelia nie polega na tym, by głosić, że grzeszni powinni stać się dobrymi, lecz że Bóg jest dobry dla grzeszników. Ileż odwagi, męstwa, duchowej determinacji musiał mieć w sobie błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, aby publicznie głosić dobrą nowinę o aż tak niewyobrażalnej miłości Boga do swoich dzieci. Kult miłosierdzia Bożego został swego czasu wstrzymany prawdopodobnie dlatego, że w ludzkim myśleniu taka idea Aż prowokuje do nadużyć, do bezczelności, do zuchwałości. A jednak, a jednak coś, co się w głowie nie mieści, zaistniało przez świętą prorokinię Faustynę, czyli tę, która za Jezusem objawia powrót do źródeł. Sprawiedliwość ma miejsce wtedy, gdy dostajemy to, na co zasługujemy. Łaska ma miejsce wtedy, gdy dostajemy to, na co nie zasługujemy. Miłosierdzie ma miejsce wtedy, gdy nie dostajemy tego, na co zasługujemy. Czy można by sparafrazować słowa Jezusa w następującej formule? Synu, nie jesteś niewolnikiem, jestem Twoim Ojcem.